I witam Was w specjalnym odcinku podcastu filmowego Specjalny, a to dlatego, że Dziś odchodzę od hollywoodzkiej Komerchy przeładowania Efektami specjalnymi, nieciekawymi dialogami Oraz bezsensownymi Ogromnymi budżetami A zajmę się okazjonalnie Filmem Polskiego autorstwa, który możecie Znaleźć na YouTubie, link Pewnie gdzieś tutaj na dole A jest nim Dead for Treason, projekt kilku młodych, ambitnych polskich filmowców film zrobiony z rozmachem film zrobiony w poniekąd hollywoodzkim, hollywoodzkim stylu, ale jednocześnie z wyczuciem smaku oraz odpowiednią polską um, powiedzmy przyprawą zapraszam opisać fabułę filmu Dead Fortress w sposób najprostszy, najbardziej płytki, przez co również raniąc jej głębokość oraz mm, drugie dno, które można znaleźć, powiem tak, film opowiada historię męża, który mści się na kochanku swojej żony, następnie mści się na mm, bracie kochanka oraz na kilku jeszcze kolejnych osobach, i nie myślcie, że ten film jest płytki. Wręcz przeciwnie, ten film posiada naprawdę głęboką, ciekawą i satysfakcjonującą widza fabułę. Tylko może niektórzy mogą jej, podobnie jak ja, jeszcze nie odkryć. <śmiech> Nieważne. Powiem Wam szczerze, twórcy nie poszli tutaj na łatwiznę i tani humor zastąpili naprawdę dojrzałą i głęboką fabułą, skupiającą się głównie na mordowaniu, zabijaniu, siekaniu itd. Etc. Etc. Dzięki temu uzyskaliśmy prawdziwie męskie kino akcji, cechujące się męskimi dialogami, pokazującymi prawdziwe męstwo i prawdziwych facetów w tym, co lubią najbardziej, czyli zabijaniu, mordowaniu, siekaniu itd. itd. To, że jest to prawdziwie męskie kino akcji, widać także w castingu. Choć tutaj jest to raczej wynik braku charyzmy lub odwagi by zaprosić jakąkolwiek koleżankę do zagrania roli żeńskiej w tym filmie, lecz jak widać prawdziwie męskie kino akcji potrzebuje jedynie mężczyzn w obsadzie. Jednakże nie bójcie się, możecie oglądać ten film razem ze swoimi kobietami, gdyż dla niej przygotowano tutaj wątek romantyczny, najbardziej podkreślony gdzieś tak do połowy, aż do połowy filmu, zaczynając od jego początku. Czy można się nim zachwycić? No oczywiście, że można, jakże można by nie było. Jednakże wracając jeszcze na chwileczkę do castingu, powiem, że rola dwóch braci w tym filmie została rewelacyjnie dobrana, a to dzięki grającym ich Adrianowi i Bartkowi. Ich uderzające podobieństwo do siebie sprawia, że czujemy się, że naprawdę oni są braćmi, tylko może mieli różnych ojców a ich humorystyczny potencjał został niestety wykorzystany tylko w jednej scenie, a mówię tutaj o tej scenie, w której stoją oni obok siebie. W kinie są także momenty rodem z kina fantastycznego, jak na przykład scena, kiedy Grzesiek daje w mordę Bartkowi. To jest ewidentnie scena, która podchodzi pod gatunek science fiction. Trzeba przyznać, że akcja oraz napięcie jest budowane wręcz po mistrzowsku, a Alfred Hitchcock byłby z nich dumny ale w tym całym amerykańskim stylu nie zapomniano o wątkach polskich, które są niezwykle mocno podkreślane dzięki okazjonalnym przekleństwom. Faktem jest, są one po angielsku, jednakże kreatywność twórców na tym polu jest prawdziwie, ale to prawdziwie polska. Mię lata przy każdej możliwej okazji, najczęściej z ust głównego bohatera, który dzięki temu pokazuje, jak bardzo nadaje się do roli Mrocznego Mściciela. No właśnie, co się tyczy kreacji głównych bohaterów. Niech fanki Piotrka, Adriana i Bartka mi wybaczą, ale najbardziej wyrazistą postacią w tym filmie jest główny bohater. Postać grana przez Grześka jest zdeterminowana, a swoją osobowość oddaje przez ciągłe rzucenie mięchem oraz lekko emowaty wygląd, który świetnie podkreśla, że jest postacią mroczną, oraz bezwzględną, świetnie nadającą się do męskiego filmu klasy B, znaczy, <śmiech>, znaczy, kina klasy A, klasy A, tak, tak, tak. Jeszcze przed podsumowaniem wspomnę o dialogach, które są tutaj rzeczywiście ciekawe. Nie licząc wypowiedzi, które pchają fabułę do przodu, warto zwrócić uwagę na monologi, a tych jest cała masa, bo główny bohater gada jak najęty. Jego wynurzeń musimy słuchać przed każdym morderstwem, przez to film niestety, ale traci trochę na tempie. O wiele bardziej wolałbym, gdyby obie postacie, ta, która być za zamordowana oraz jej kat, sobie nawzajem poprzekinała na siebie oraz porzucali jej mięchem, a może nawet w się jakaś bijatyka. Choć gdyby tak się stało, to znając życie, raczej film skończyłby się już na pierwszym morderstwie i to wcale nie śmiercią kochanka. A to chyba mogłoby trochę zaburzyć chronologię i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując, Dead *Fortress* to rozrywka ambitna inaczej, którą gorąco polecam z uśmiechem na ustach, a to był specjalny odcinek podcastu filmowego, mówi Darkziom, cześć.